Była godzina 15, a to oznacza początek hurtowni. Kurtownia w Radiu Afera. Mamy dzisiaj środę 29 kwietnia, Imiennie obchodzą Piotr, Augustyn, Roberta, a także Krystyn, Hugon i Sever. Wszystkiego najlepszego. Tak, wszystkiego najlepszego naszym solenizantkom i solenizantom. Bardzo witamy Was serdecznie dzisiaj. Dzisiaj za konsultą realizatorską Pugicą Mikołaj Pluciński, a po drugiej stronie... Lusia Słodkowska i Kamil Gruszka. Witamy Was raz jeszcze bardzo serdecznie. I co dzisiaj, Lusia, jeszcze takiego mamy? Dzisiaj klasycznie czeka was bardzo ciekawy konkurs, a do tego o 15:40 rozmowa związana z dzisiejszym świętem, czyli międzynarodowym dniem tańca i porozmawiamy z panią Anną Becker, tancerką, choreografką i wykładowczynią Akademii Muzycznej w Poznaniu o tańcu, o tym, jakie czerpiemy z niego korzyści i także gdzie najlepiej zobaczyć najlepsze tańce. Poznaniu. Tak, a poza tym jeszcze wśród nietypowych świąt yy, Dzień Solidarności Międzypokoleniowej, ale również też Dzień Immunologii. Więc dzisiaj takie poważne święta. Tak, ale audycja nie będzie poważna. Czeka nas jak zwykle dużo dobrej muzyki. Oczywiście. No dużo oczywiście naszego z, gadania. Z, I z takim humorem oczywiście naszej audycji, nie? Przynajmniej się staramy. Zobaczymy, jak to faktycznie wychodzi. Zostańcie z nami. Się po nocach. Przechodzimy do Was z konkursem i tym razem możecie wygrać jedną podwójną wieściówkę na koncert. Koncert odbędzie się w czwartek, 7 maja, więc jeszcze trochę czasu. I zagrają Asit Citer i Szara Sad w klubie pod Minogą. Tak, a co trzeba zrobić, żeby w ogóle wygrać tę wejściówkę? E, słuchajcie, bierzecie telefony w dłoń i piszecie na numer 7148 e, w prefiksie słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko. No i w SMS-ie wpisujecie nam odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które oczywiście jest związane z dzisiejszym nietypowym świętem, e, czyli Międzynarodowym Dniem Tańca, a o szczegóły tutaj Wam zdradzi Lusia. Pytamy Was dzisiaj, jaki taniec jest Waszym ulubionym, czy to gatunek, czy to jakaś sytuacja. Czekamy na kreatywne odpowiedzi, docenimy te najbardziej pomysłowe wymyślne, pomysłowe, tak. pomysłowe, i w sumie Ciebie, Kamil, spytam, jaki jest Twój ulubiony taniec. Pff, o kurczę, tak jakbym miał Ci teraz powiedzieć i polonez. Polonez. A wiesz, że dzisiaj tańczy, tańczyli pod Politechniką, Uczelniane Centrum oh Kultury Poloneza, więc może za rok, może za rok. Koszty semestra złoty 23. Autopromocja Tysiąc guzików i ryba Czyli muzyka niezależna Z różnych części świata Środa, godzina 20 Dętka Multitool Buty na zmianę A, no i paszport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 Autopromocja Kurtownia Radia Afera Zachodzimy sobie w głowę, czy wśród naszych słuchaczy i słuchaczów znajdują się fani motocykli? Ja myślę, że na pewno i do tych fanów mam pytanie, bo kiedyś ktoś mnie poprawił, że nie mówi się motor, że tylko motocykl, że motocykl to taka elegancka nazwa prawdziwa, a motor no to nie przystoi, więc możecie do nas się odzywać, czy faktycznie tak jest, czy jednak jak powiem motor, to... Jakiś fan motocykli się nie obrazi. Oto wpisujcie to oczywiście w SMS-ach y, y, konkursowych przy okazji. Dokładnie, tak, za to dodatkowe punkty. <śmiech> tak, a nie bez kozery mówimy o motocyklu, y, ponieważ to no, nasza dzisiejsza y, pierwsza nowość to właśnie utwór pod tytułem To Kawasaki Pawła 2D. No, utwór, jakby nie patrzeć, y, bardzo szybki, w którym, jak to autor stwierdził, y, poszukiwany jest wiatr i brak trosk. Posłuchajcie zresztą sami To Kawasaki, kawa, sami kawa na nim z nami razem z nami To, to Kawasaki, kawa sam kikawa jeździć fajnym na nami nowość w Radiu Afera, Paweł 2D to Kawasaki. Tak, jest rzeczywiście oryginalny utwór. A ja tak gadałem wcześniej o tym polonezie, no i tutaj, Lusia, w sumie zobacz, o polonezie jest mowa. Dokładnie, jeśli przegapiliście poloneza pod centrum wykładowym na długiej przerwie, to będziecie mieć jeszcze okazję dzisiaj o 18, ponieważ Polski Teatr Tańca organizuje jak co roku taneczną akcję. Tak, i znana z poprzednich lat, ta taneczna akcja właśnie przed siedzibą strony rozpocznie się o, punktualnie o tej 18. No i w tym roku będą goście z odległej Korei, wyobraźcie sobie. Dokładnie, biorą udział aktualnie w kończącym się dziś festiwalu Granica Natury, Granica Kultury, więc poza doznaniem tanecznym będziecie mieć także doznanie międzykulturowe. No i jeśli chcecie wziąć w tym udział, to tak naprawdę wystarczy przyjść... 18 albo chwilę tak. przed. E, stawić się pary jak nie macie, to na pewno się jakaś znajdzie, a całość potrwa około 15 minut, jak zapowiadają organizatorzy i spodziewają się nawet 200 osób. Tak, więc liczą się, zauważcie, tylko wasze chęci. Więc no, nie będziemy was już chyba dłużej namawiać, no po prostu mm, przekonajcie się sami i pójdźcie i sprawdźcie. Moi stary to fanatyk kultury. Opera. Spotkania autorskie, wernisaże. Poznań po godzinach szczytu. Ja jestem Mikołaj na Lewajko i pokażę wam, że jest tu kilka miejsc, gdzie warto się pałętać. I kilka takich miejsc, by nie zapomnieć i pamiętać. Przynęta, Kultu... kulturalna studniówka. Trwa właśnie Festiwal Teatrów Tańca, Granice Natury, Granice Kultury w Poznaniu. Polski Teatr Tańca zaprasza wszystkich na wspólny polonez w przestrzeni miasta na ulicy Taczaka. Narodowe Tańczenie to część szóstego międzynarodowego festiwalu teatrów tańca i zarazem tradycja Polskiego Teatru Tańca mieszkańców ulicy Taczaka, poznaniaków, a także przyjaciół. Co roku taneczny korowód świętuje w ten sposób Międzynarodowy Dzień Tańca, poruszając je w takt poloneza w sposób improwizowany lub kanoniczny. Od lat do akcji przyłączają się zespoły tańca o różnych konotacjach. Folkowe, historyczne, towarzyskie, uliczne. W tym roku można potańczyć razem z polskimi tancerzami, jak i z zespołami tańca koreańskiego. Nie może Was zabraknąć. Ulica przed Polskim Teatrem Tańca, godzina 18. Lot bez spadochronu. Czasem trudno jest stwierdzić, czy większe szaleństwo dzieje się na scenie, czy w głowie autora. Lot nad kukułczym gniazdem Maii Kleczkowskiej to współczesna interpretacja dobrze znanej nam historii. Mac Murphy i reszta pacjentów w szpitalu psychiatrycznym padają ofiarze skrajnie feministycznego kolektywu pod wodzą bezwzględnej siostry Ratchet. W sztuce historie bohaterów stają się uniwersalnym komentarzem na temat współczesnych konfliktów, ideologii i granic wolności. Spektakl Kleczkowskiej to arcydzieło tematu i zarazem druga realizacja tego, tytułu w Poznaniu. Teatr Nowy w Poznaniu, godzina 19. Środa dzień roka. A dla fanów ciężkiego brzmienia mam coś wyjątkowego. Dwa koncerty w cenie jednego. Już dzisiaj zagrają dla Was. Syberia, zespół z Barcelony grający instrumentalną muzykę z pogranicza post postmetalu post charakteryzującym się intensywnym, ale wbrew nazwie grupy dość ciepłym i emocjonalnym brzmieniem. Drugi zespół to Aurora Falls, Instrumentalna grupa, która łączy elementy postroka, roka progresywnego, tworząc unikalną przestrzeń pełną intensywnych emocji i zaskakujących dźwięków. Muzyka obu zespołów obejmuje szeroki zakres brzmień. Od melancholijnych melodii, po energiczne i pełne pasji utwory. Nawet jeśli nazwy kapeli brzmią trochę chłodno, to gorące emocje są gwarantowane. Klub pod minogą, godzina 19. Radio Afera, rokowo i alternatywnie. Poczę do tyłu i nie mogę pojąć Dlaczego tak pogubiliśmy się Dziś stoję w korku, nie ma Ciebie obok A z radia słyszę, wszystko jest ok. Jeśli to ostatni dzień przed końcem świata Pójdę na spacer i usiądę na plaży Popatrzę na bałtyckie fale o tym co za nami Przyjedź natychmiast Jeśli możesz Jeśli nie możesz Przyjedź też Zanim zapadnie Całkowita cisza Tylko z tobą Spędzić chcę ten dzień Przyjedź natychmiast Jeśli możesz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 My jesteśmy właśnie po telefonie od słuchacza. Dziękujemy i pozdrawiamy bardzo serdecznie pana Tomka, który rozjaśnił nam różnicę między motorem a motocyklem. No i po prostu powiedział, że motocykl to jest poprawne. Motor jest niepoprawnym określeniem na pojazd, ponieważ dotyczy silnika. Tak. Więc teraz już wiemy na przyszłość. Dziękujemy. Dziękujemy pani Tomku tutaj, że pospieszył nam pan z odpowiedzią. A my przechodzimy do dzisiejszego kalendarium. Dokładnie. W 1934 roku tego samego dnia otwarto Port Lotniczy Warszawa-Okęcie, jedno z największych, jeśli nie największe lotnisko w Polsce. Myślę, że często każdemu. To znaczy, na, pe na, na, na pewno, jeżeli temu. chodzi o przepustowość, to tak, to na 100%. Tak, no i bardzo dużo lotów międzynarodowych. A co do środków transportu, to jeszcze dostaliśmy petycję, że być może na. Y w tym polonezie, które odbędzie się o 18 w mieście, powinny pojawić się polonezy w formie samochodów. Tak. <śmiech> nie możemy się do tego odnieść, tak. aczkolwiek jest to na pewno ciekawy pomysł. No, trzymamy kciuki, żeby tak było. A słuchajcie, poza tym w 1973 roku urodził się Mike Hogan, czyli irlandzki basista i członek zespołu The Cranberries. No i teraz specjalnie dla Was The Cranberries utworzy utworze Zombie. Radia Afera na 98.6. Zostańcie z nami. Komunikacyjny. Mamy aktualnie 10 stopni Celsjusza, niebo częściowo zachmurzone, a w nocy temperatura spadnie do minus 1 stopnia. A spokojnie w kolejnych dniach będzie coraz cieplej: Po jutro 17 stopni, pojutrze 23, a w trakcie majówki 25 i 26 stopni. Więc przygotujcie się na ciepełko. A co na drogach? No nieciekawie dzieje się na y Tutaj, zwłaszcza na ulicy Hetmańskiej z racji tego, że w, przed Rondem Starołęka patrząc od strony Rzegrza miała miejsce kolizja niedawno, więc tam już też spore korki, więc uważajcie jak będziecie tamtędy przejeżdżać. Poza tym na pozostałych poznańskich wylotówkach również już sporo aut na jezdniach, zwłaszcza tutaj okolice Ronda środka, ale poza tym na ulicy Lutyckiej, ale także na Niestachowskiej czy Bukowskiej, Równie dużo też aut już na ulicy Głogowskiej, więc tam też zachowajcie czujność. Poza tym musicie się spodziewać też dzisiaj pracy związanych z remontami, remontami nawierzchni, m.in. na ulicach Wojska Polskiego, na Michałowie oraz na Łomnickiej. Tutaj chodzi o rejon skrzyżowania z ulicą Lutycką. Pamiętajcie, że Wy też możecie nam dawać znać, co dzieje się na drogach. Piszcie na numer 618750213.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 W godzina 23. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie www.afera.com.pl Ukośnik Player. Autopromocja. Kordownia Radia Afera. I'm A my przypominamy Wam o konkursie, w którym możecie wygrać jedną podwójną wyjściówkę na koncert 7 maja w klubie pod Minogą, a zagrają tam Asiciter Citer i Sharasat, czyli połączenie psych Rocka japońskiego w osobie Asiciter Citer i włoskich rockowych brzmień w które łączą z szorstkość, indi-wrażliwość i brytyjski rokowy charakter. Oj, oj, oj, bardzo, bardzo oryginalnie zabrzmiało. A słuchajcie, sms-y należy wysyłać na numer 7148. W prefiksie wpisujecie słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe. Czyli jaki jest wasz ulubiony taniec? Czekamy oczywiście na kreatywne odpowiedzi. Możecie napisać, że lubicie tańczyć do disco polo na weselu, aczkolwiek nie obiecuję, że wybiorę taką odpowiedź. Możecie się postarać bardziej. Ja wam tutaj zdradzę, że od razu Żelusia nie, nie, nie nagrodzi takiej, takiej odpowiedzi raczej. Chyba, chyba, że Kamil przekona, albo odpowiedź będzie tak bardzo kreatywna. W każdym razie wierzę, że możecie zrobić więcej i na wasze odpowiedzi czekamy do końca audycji, a koszt to złoty 23. Zł. Powodzenia. 04, warszawa, dworze wschodni, Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny W głowie fala czarnych myśli Dzień dobry, jestem z Polski Dzień dobry, jestem z Polski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 padową mgłę, która przechodzi smogiem Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę Uśmiech Filipa Hajzera, który tonie pod spodem Dzień dobry, ja jestem z Polski Dzień dobry 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny W głowie fala czarnych myśli Dzień dobry, jestem z Polski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 a teraz nadszedł czas na naszą dzisiejszą rozmowę. Halo, halo, czy słyszymy się? Tak, słyszymy się, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiejszą gościnią jest pani Anna Becker, choreografka, tancerka i wykładowczyni Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie również uczy tańca musicalowego, a kilka dni temu wygrała także nagrodę choreografa festiwalu na Nortada Dance Festival w Porto. I tak na początek chciałam spytać, czym dla pani jest ta nagroda, w ogóle za jaką choreografię ją pani otrzymała? Powiem szczerze, że akurat dzisiaj w Międzynarodowy Dzień Tańca to, to jest to najlepsza, najlepszy prezent, jaki sobie mogłam wymarzyć, bo jest to właśnie taka nagroda za całokształt. Ja podczas festiwalu pokazywałam kilka swoich choreografii, także fragment spektaklu Kropla który wcześniej miał premierę w Polsce. No i właśnie ten całokształt wszystkich choreografii został doceniony i ta nagroda jest jakby za, za, za to wszystko, co było pokazywane. Prezentowane to było po, przez tancerzy Jazz Studio Anny czyli tutaj moich tancerzy z Poznania, którzy również startowali w swoich kategoriach tańca współczesnego, jazzowego. Zdobyli mnóstwo nagród i muszę jeszcze też pochwalić, że nasza solista Antonina Knyba otrzymała też stypendium taneczne w radę. Świetnie, to tym bardziej jeszcze gratulujemy. A ja tak chciałam tu spytać w związku z dzisiejszym świętem, tak żeby zachęcić ludzi do tańca. Jakie są korzyści regularnego tańca? No korzyści jest mnóstwo. Od takich e, typowo fizycznych, bo taniec pomaga rozwijać właśnie koordynację, e, rozwija też e, no wiele, wiele parametrów takich, jak rozciągnięcie, e, gibkość no to mamy też y, ogromne kor korzyści terapeutyczne, y, bo taniec i uspokaja, i pomaga tak wyzwolić emocje, więc tych korzyści jest naprawdę wielu na, na, na różnych polach. Y, w takim okresie rozwoju dla dzieci to jest po prostu jedna z najważniejszych rzeczy, żeby dzieci się ruszały, tańczyły. I właściwie w każdym wieku dla osób dorosłych, czy nawet seniorów ma taką wartość terapeutyczną y, i pomagającą, y, tak jak mówię, emocjonalnie, ale też y, oczywiście fizycznie. A do tego też typowo, myślę, pamięć, bo jednak przy zapamiętaniu choreografii y, to jest dość istotne. Ej. Jeszcze raz, bo tu można słuchać. Halo, halo. E, tak, że tak. chciałam tu jeszcze dodać do tych wszystkich korzyści, które Pani wymieniła, pewnie też ćwiczenie pamięci, bo jednak Oczywiście. do choreografii mhm. dłuższych, krótszych trzeba, trzeba mocno się skupić, żeby to weszło jak najszybciej. Tak, tak, właśnie i rozwój pamięci i pamięci. W ogóle badania najnowsze pokazują, że też Pani y, w okresie szczególnie rozwojowym bardzo rozwija mózg y, i też tak naprawdę pomaga się y, szybciej uczyć też innych przedmiotów. No, no, czyli same korzyści, także słuchajcie widzowie, słuchacze, warto tańczyć, cokolwiek to będzie. A ja Tak, chciałam zpytać... zachęcamy bardzo, bardzo mocno. Nic tylko tańczyć, tak. słuchajcie. A gdzie w Poznaniu wybrać się na najlepsze występy taneczne? Mamy teatr tańca, mamy teatr muzyczny, teatr wielki. Co pani poleca? Ja uważam, że w ogóle po Poznanie jest bardzo, bardzo roztańczone. Mamy mnóstwo szkół, mamy mnóstwo zespołów, mamy też właśnie państwowe teatry, tak jak tutaj padło, wspaniałe spektakle baletowe i tańca współczesnego w Teatrze Wielkim, teatr tańca, musicalowe spektakle, gdzie mamy bardzo dużo tańca, bo w musicalu ten taniec no, jest taki wiodący, wiodącym elementem i coraz bardziej się też rozwijającym. Więc w zasadzie dla każdego coś się znajdzie. Mamy też dużo takich mniejszych zespołów prywatnych, które też y, pokazują swoje spektakle, pokazują swoje prezentacje na różnych scenach w Poznaniu, na scenie wspólnej, w Auli Artis. Także jeżeli chodzi o nasze miasto, to jesteśmy bardzo, bardzo roztańczeni i w zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie, wystarczy troszeczkę poszukać w internecie i ta oferta jest naprawdę ogromna. Pani Maz tutaj jest związana z tańcem musicalowym. I tak właśnie chciałem się zapytać, czym właściwie jest ten taniec? Taniec musicalowy to, to jest taka bardzo pojemna nazwa, właściwie to można powiedzieć, że jest to taka hybryda różnych stylów tanecznych bo gdzieś tam bazą zawsze będzie taniec klasyczny, ten balet, który jest jakby podstawą w wykształceniu każdego i tancerza, i aktora muzykalowego. ale oczywiście w środku, w tym worku znajdziemy taniec jazzowy, taniec współczesny, dużo elementów też tańca hip-hop, bo te współczesne też są oparte właśnie o, o tę technikę. W zasadzie taki człowiek, który chciałby zajmować się muzykalem, to im bardziej jest otwarty na, wszelką, na wszelkie dziedziny tańca, tym lepiej, bo to ciało im bardziej jest przygotowane do wykonywania różnorodnych zadań, no to potem sprosta też no, wymaganiom reżyserów, choreografów, którzy no, coraz więcej wymagają od artystów scenicznych. Mm -hmm. Też pani wspomniała, że coraz więcej e, przejawia się hip-hopu. A jak ten taniec wyewoluował od, od początków musicalu? No to, to, to tutaj była zawsze taka hybryda, jeżeli chodzi o taniec e, musicalowy. Zaczęło się od tańca jazzowego, ale też... E, Pierwsi choreografowie wykorzystywali taniec orientalny, łączyli to te osobowości, które tworzyły początkowe musicale. To były ludzie, to byli ludzie bardzo otwarci, którzy właśnie czerpali z różnych technik i z tańca jazzowego, z tańca afrykańskiego, z tańca orientalnego, też klasycznego baletu. Później pojawił się również ten jest współczesny i tak jak mówię, no dzisiaj to już mamy w zasadzie wszelkie style, bo to nie tylko hip-hop, house, dancehall, mamy te wszystkie odmiany tańca, które się pojawiają w spektaklach na całym świecie, oczywiście mamy technikę Fossiego, który, który jest też taką no już tutaj najważniejszą, jedną z najważniejszych postaci w choreografii, który, który właściwie stworzył swój styl w oparciu o taniec jazzowy, ale też z tak taką swoją nutką. Mm. E, także tutaj no, można powiedzieć, że bardzo, bardzo się taniec rozwija w spektaklach. Mm -hmm. Świetnie. I tak jeszcze na koniec chcielibyśmy spytać, bo czas już nas goni, co panią inspiruje przy tworzeniu choreografii? Czy są to jacyś właśnie konkretni twórcy, artyści, czy też inne aspekty, sytuacji Tak, inne kwestie właśnie na przykład. Jeżeli chodzi o mnie, ja mnie inspirują bardzo sytuacje takie codzienne i, i życie takie dookoła, bardzo inspirują mnie też artyści, także ja lubię tworzyć choreografię już tak na żywych organizmach, jak pracuję już z danym zespołem, to, to bardzo lubię obserwować najpierw postaci, lubię obserwować aktorów, tancerzy i jakby trochę zawsze tworzę dla nich, na nich, na tym materiale. Ja nie mam tak, że ja układam jakby choreografię wcześniej, i gdzie się zapisuję na kartce, tylko tworzę w zderzeniu z ludźmi. I chyba tak właśnie ten kontakt z ludźmi tutaj najbardziej mnie inspiruje. A jeżeli chodzi o te ostatnie chorografie, to właśnie, które tutaj też w Portugalii zdobyły te nagrody, to tutaj y, też inspirowałam się polskim folklorem. Oczywiście to y, były choreografie tańca współczesnego i jazzowego, ale ten aspekt polski właśnie tak mi zależało, żeby tam za granicą pokazać. No wiadomo, warto, warto się chwalić polską e, kulturą i tańcem. No my tu kończymy. Chętnie bym porozmawiała jeszcze dłużej o tańcu, bo widać, że to jest temat słychać. Temat rzeka. Temat tak. rzeka, temat rzeka dokładnie. w godzinną audycję można by o tym zrobić albo kilka. Oczywiście. Oczywiście. Tak, ale... Jestem gotowa do rozmów o tańcu zawsze, wszędzie i o każdej porze będziemy o tym pamiętać i bardzo Pani tutaj dziękujemy i przypomnę, że rozmawialiśmy Ja również dziękuję tekst. za zaproszenie i serdecznie wszystkich zapraszam do tańca i do oglądania tańca Dołączamy się do tego apelu, a naszą gościniem była Anna Becker, choreografka, tancerka i wykładowczyni Akademii Muzycznej w Poznaniu Dziękujemy bardzo To była psychoza od Jana Majewskiego, czyli kolejna nowość w Radiu Afera. Tak, a tutaj bardzo taka ciekawa informacja, no bo stado baranów, słuchajcie, biega po mieście w Wielkopolsce, no i poszukiwani są ich właściciele. A tutaj przede wszystkim mowa, o, jeśli chodzi o szczegóły, to mowa tutaj o y, mieszkańcach Kotlina, którzy zauważyli biegające po ulicach barany właśnie dzisiaj. No i urzędnicy zaapelowali do właścicieli zwierząt o y, szybką interwencję. To też trochę brzmi jak taka psychoza. budzisz się i widzisz miasto pełne baranów. <głosy> A jeżeli chodzi o takie naprawdę już większe szczegóły, no to po prostu te zwierzaki widziano na ulicy Kosińskiego. A wcześniej, jak podaje portal jarocińska.pl przebywały też w okolicach Strzyżewa. Tak, mm. więc słuchajcie, jak będziecie wracać teraz z pracy, no to uważajcie. Uważajcie. Tak, uważajcie mm. na stado baranów. Cały czas, cały czas gminie, po co mi to? Dzień coraz krótszy, więcej spraw mam, ale po co mi to? Miałem zadzwonić, ale brakuje mi słów, no bo brakujecie tu.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 Wtedy idę sam, wtedy moknę Ale na szczęście potem suszysz mi głowę Znaję... dobra, kiedyś się kończy i tym samym końce dobiega hurtownia. Powoli my serdecznie gratulujemy zwycięzcy konkursu, odezwiemy się po audycji. Tak, i to jest niestety już koniec, nie ma już nic. Jesteśmy A, Tak, no możemy już iść, już iść za chwileczkę. Dzisiaj za konsultą realizatorską dzielnie tutaj z nami był Mikołaj Puciński, natomiast po drugiej stronie Lusia Sutkowska i Kamil Gruszka. Trzymajcie się, cześć.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 Płucz cię nie. nie.